Z lewej w Cyce Tucholskiej, z prawej przesmyk między Ostrowem Wielkim i Wyspą Blok. Przed nami przeważają na niej lasy, co kazały nam wrodzić na stokach, w duchach domnych, się tutaj do...